Rizę I inne tajemnice Trzeciej Rzeszy według Dariusza Kwieccio. Witam Dariusz Kwiecień z tej strony. Witam w szóstej naszej audycji. Dzisiejsza audycja będzie dotyczyła kompleksu RIZE. Dla mnie jest oczywiste i dla niektórych, czym jest kompleks RIZE, jednak wiele osób prosi o to, żeby przedstawić czym RIZE było i czym RIZE jest. RIZE to jest kryptonim roboczy pewnego. Przedsiębiorstwa Budowlanego, czyli organizacji TOT, która na Dolnym Śląsku próbowała stworzyć podziemne jakieś kompleksy o kryptonimie Olbrzym, czyli RIZE. Na rzecz tego, tego, tego, tego kompleksu pracowało około 15 tysięcy jeńców z obozu koncentracyjnego w Grozroze. Jednak oficjalna data, którą podają wszyscy poszukiwacze 1943, no, niestety musi ulec weryfikacji z tego powodu, że prace na tym terenie rozpoczęły się już w 1933 roku. Najstarsze zapiski górnicze i geologiczne z tego okresu, znaczy z tego rejonu, pochodzą z okresu 1896, czyli kiedy powstaje pierwsza kopalnia. Niemcy na potrzeby kompleksu Rize wykorzystali szereg kopalni istniejących już w XVIII i XIX wieku. Wystarczyło tylko tunele ze sobą połączyć, udrożnić e, trochę chodniki, o, obetonować i mamy ko, taki, taki podziemny kompleks. E, po II wojnie światowej Niemcy zostawiają na Babia kilka, kilka otwartych obiektów, czyli osóbkę, rzeczkę i włodarz. Ma to odwrócić uwagę od faktycznego kompleksu istniejącego pod ziemią, czyli Soboń, Moszna, gontowa Ludwikowice Kłodz. Istnieją już dokumenty, ale jeszcze te dokumenty nie są tak mocno potwierdzone i nie są tak jeszcze osadzone w naszych realiach, żeby mówić, że to jest pewnik i fakt. Są to dokumenty, plany górnicze właśnie z okresu co najmniej 200 lat mówiącego o istnieniu szeregu kopalni w Kotlinie Kłodzkiej od Wałbrzycha do Nowej Rudy. Na tej trasie leży Głuszyca właśnie, Sierpnica, Kolce, Ludwikowice Kłodzkie, Nowa Ruda. Najdłuższy ciąg korytarzy kopalnianych, informacja pochodzi z 1936 roku, z Towarzystwa Górniczego, które znajdowało się w Wałbrzychu na ulicy Trauguta, mówi wyraźnie o tym, że chodniki, wyrobiska górnicze wałbrzyskie połączyły się z wyrobiskami noworudzkimi. Czyli być, być może, że to jest prawda, być może że to był jeden pojedynczy chodnik, może pojedynczy tunel, ale faktycznie istniało połączenie, które w linii prostej daje nam przeszło 60 km. Czyli, jeżeli Niemcy chcieli zaadoptować coś w bardzo krótkim okresie, wykorzystali właśnie system istniejących kopalni. Na tym terenie istnieją, istnieje coś takiego jak nazwa Versonsglied, czyli e, powielony dzwon, bądź wielokrotność dzwonu. Czyli był to szyb górniczy, który kształtem od wewnątrz przypominał dzwon. U góry był węższy, na dole coraz bardziej się rozszerzający w kształcie, w kształcie dzwonu. I to jest właśnie też ewenement górniczy, bo takich y, szybów, takich, takich kopalni się w zasadzie nie robi ze względów bezpieczeństwa, bo ona by się zawaliła, gdy wykopiemy taką wielką komorę ona, ona potrafi nam się zawalić. Jednak co jest bardzo ciekawe. Rozmawiałem z wieloma geologami, ale to nie tylko są moje rozmowy, to nie są tylko moje jakieś tam przypuszczenia. Yy, wielu poszukiwaczy boi się do tego przyznać, boją się ośmieszenia. A Natomiast chodzi o sprawę właśnie naturalnych wyrobisk w Gnejsie, naturalnych komór, do których Niemcy prawdopodobnie się dobili szukając uranu. Ostatnio prezentowałem mapę właśnie z 1898 roku o zasobach geologicznych Kotliny Kłodzkiej. Jest tam zmianka o uranie, tylko że jeszcze inaczej, ludzie jeszcze wtedy nie mieli, nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. Nie wiem, czy wtedy już istniała nazwa ruda uranu, jednak opis wskazuje na, na rudy, czerwone bryłki, które znajdowały się w przy w kwarcu. No. Jeżeli tak jest, to faktycznie mamy do czynienia z uranem. Jedna z wersji może być taka, że Niemcy na tym terenie starali się wydobywać uran, starali się go wzbogacić w celu wyprodukowania bomby atomowej. Jednak ta teoria jest dosyć, dosyć kulawa z tego powodu, że uran, ten sudecki, jest zbyt młody. Nie dałoby się z niego wyprodukować bomby atomowej, aczkolwiek można by go było, można wykorzystywać do tzw. brudnej bomby atomowej, bądź po, do jakiegoś rodzaju napędu na, na bazie rtęci. To też jest taka teoria, o której wszyscy poszukiwacze słyszeli. Tylko nikt o tym nie chce mówić ze względów na ośmieszenie. Boją się po prostu ośmieszenia. Mi to tam już w pewnym sensie na tym nie zależy absolutnie, gdyż teraz wystąpiłem w różnych miejscach, byłem na pierwszym międzynarodowym zlocie właśnie poszukiwaczy, śmiało, z podniesionym czołem o tym mówiłem, prezentowałem dokumenty. Po prostu ludzie po, po wystąpieniu podchodzili, ściskali, gratulowali, wielu przyznało rację, szczególnie grupa czeska. Ci, co przyjechali z Czech, oni byli po prostu pod wrażeniem tego, że ktoś znalazł się i o tym mówi. Z drugiej strony nawet ci poszukiwacze najbardziej zajadli, ci, którzy najbardziej mnie tak krytykowali, zaczynają ze mną się kontaktować i przyznają rację. Mówią, tak, owszem, były tam kopalnie i prawdopodobnie te kopalnie zostały wykorzystane przez Niemców dużo, dużo wcześniej. O czym jeszcze może świadczyć, że te kopalnie były wcześniej wykorzystywane przez Niemców? W 1939 roku, jak tylko kurz o opada nad Polską, powstają stalagi i oflagi. Jedne to są dla żołnierzy szeregowych, drugie są dla oficerów. I jeden z takich właśnie oflagów powstaje, i stalagów powstaje w Zgorzelcu. Ze Zgorzelca do Wałbrzycha, no, nie będę strzelał ile jest kilometrów. Samochodem miedzi się około godziny. Powstaje tam właśnie taki obóz, i pierwsza wzmianka, że jeńcy wojenni, oficerowie i szeregowcy, którzy byli związani w jakikolwiek sposób z górnictwem, hutnictwem, metalurgią, zostają z tego stalagu przewiezieni właśnie do Wałbrzycha, a z Wałbrzycha do miejscowości Gezdor, czyli Głuszyca. I powstaje tu pierwszy obóz jeniecki. Jest to mały obóz. Jest tam tylko 26 jeńców. Tylko, że ci jeńcy zaczynają e, przygotowywać podwaliny pod większy obóz. Guszyca w pewnym momencie jest jednym z największych ośrodków przemysłowym na trazie Wałbrzych-Nowa Przed wojną jest to malutka, senna mieścina, 4,5 tysiąca ludzi, do 4,5 tysiąca ludzi. W okresie rozkwitu, kiedy, kiedy, kiedy, kiedy aparat wojenny, niemiecki, po prostu szaleje, działa pełną parą, jeden z zapisków wskazuje na to, że Błuszycy jest skoszarowanych, bądź pracuje około 15 tysięcy ludzi. I faktycznie taka liczba jest mi znana z czasów powojennych. Kiedy ja się urodziłem w Głuszycy, się wychowywałem, liczba mieszkańców Głuszycy wynosiła 13 tysięcy. Dlaczego tak jest? W Głuszycy są dwa zakłady były. Były w sumie trzy zakłady włókiennicze, Zakłady Piast, zak zakłady Argopol. Zakłady Piast posiadały 7 zewnętrznych tkalni. Każda wiocha, która znajdowała się yy, poza obrębem Głuszycy, pracowała na rzecz Głuszycy i tam znajdowały się przędzalnie bądź różnego innego rodzaju filie zakładów włókienniczych. Do tego w Głuszycy były trzy tartaki, znajdował się zakład wyrobów plastikowych, DZAT, on się nazywał, Dolnośląskie Zakłady Artykułów Technicznych. Do tego na terenie Głuszycy była kopalnia uranu, do tego jeszcze znajdowały się trzy potężne kominy wentylacyjne. One tylko miały za zadanie wytłaczać albo wtłaczać, nie wiem jak, na jakiej zasadzie to działało. Być może, że przez jeden komin powietrze się dostawało, drugim się wydobywało na powierzchnię. Jeden z takich kominów znajdował się na drugim zakładzie. Oczywiście teraz to jest wszystko zrównane z ziemią. Nie ma śladów. Teraz, y, to już mogę oficjalnie powiedzieć, powstaje przewodnik poriza według Dariusza Kwietnia. No Kwietnia. Tak kolokwialnie żeśmy to nazwali, żeby nie było tam żadnych, później do innych autorów jakiś zastrzeżeń, że ktoś coś tam wymyślił, jakieś konfabulacje. Y, po prostu po, będziemy pokazywali Głuszycę taką, jaka była w czasie wojny, jaką, jaka jest teraz. Po prostu ogrom, nie wszyscy sobie zdają, jakim kombinatem przemysłowym była Głuszyca. To trzeba nazwać, że to był kombinat przemysłowy. Do tego w Głuszycy znajdowała się stacja kolejowa, no teraz to już jest ruina, gdzie była bocznica, gdzie było 7 torów o rozległych, odległych. Mało tego, była rampa potężna, rozładunkowa, a w okolicy znajdowało się około 27 baraków jenieckich bądź towarowych. Nie da się, nie da się po prostu obliczyć ile tych baraków były, bo to były baraki bez fundamentów drewniane. Po wojnie okoliczni mieszkańcy rozbierali po prostu te baraki i wykorzystywali je do własnych celów. Do tego potężne składy cementu znajdowane w lasach, drut kolczasty, szyny kolejowe, podkłady kolejowe. I co jest najciekawsze, tarta, który znajduje się obok miejscowości Głuszyca, jest to miejscowość grzmiąca. Potężny tartak, też oczywiście zaznaczam, że już jest zdewastowany, zrujnowany. Można powiedzieć, że zrównany praktycznie z ziemią znajduje się zaraz przy torach kolejowych. Cała produkcja tego tartaku to były podkłady i stemple górnicze. Cała, cała produkcja z tego tartaku szła na potrzeby kompleksu Riza. Do tego znajdowało się kilka składów drzewnych. Mało tego, na teren Głuszycy na, dla potrzeb w Głuszycy powstało dwa kamieniełomy melafiru. Czyli jeżeli Niemcy faktycznie drążyli, tak jak niektórzy badacze podają, że Niemcy wydrążyli setki, y, setki metrów tuneli, to się pytam, gdzie jest ten urobek i dlaczego Niemcy korzystali z kamieniełomów, żeby dostarczały im melafiru. Tak, melafir, taki kamień na utwardzenie kolejek. Skoro sami wydobywali, sami ryli, to pod wąskotorówki mieli idealną podsypkę, skoro przy każdej stolni stały kruszarki. Czyli taka teoria, między innymi moja, której się najbardziej trzymam. Niemcy po prostu wszystkie chodniki, które przebijali, to były chodniki dojścia do istniejących systemów górniczych we wnętrzu góry. I stąd mała ilość urobku i wielka, gigantyczna ilość betonu, który zużyto do niby tak małej ilości chodników. I tutaj... Tu, żeby zaznaczyć i podkreślić jeżeli Niemcy właśnie przebili się do takiego y, szybu dzwonowego obetonowali go to mamy do czynienia naprawdę z jedną z największych tajemnic ale nie w sensie, że tam y, złożono złoto, że tam miała być patera Hitlera czy cholera wie co jeszcze sama taka komora, którą Niemcy obetonowali stanowi już wielką sensację Pierwsze pytanie po co? Na pewno tam nie byłaby fabryka zbrojeniowa, na pewno by tam nie mieszkał Hitler, tam nie mieszkałby Albert Speer. Rodzi się pytanie po co? Kolejne pytanie, które się samorzutnie tutaj nasuwa, czy nie, nie testowano by pod ziemią przypadkiem jakichś urządzeń o napędzie antygrawitacyjnym. Być może ja temu nie zaprzeczam i nie potwierdzam. Byliśmy teraz w Ludwikowicach Kłodzkich, yy, oczywiście słynna Muchołapka, Awantura, no milion, milion znawców. Tutaj chciałbym od razu zganić tych wszystkich znawców internetowych. Yy, nie zabierajcie po prostu głosu, jeżeli tylko swoje wywody snujecie na podstawie internetu. Jeżeli nie byliście nigdy w terenie, nie pojechaliście. Wręcz błagam, nie zajmujcie głosu, nie róbcie z siebie specjalistów, bo to naprawdę później śmiesznie wygląda. Jeżeli ktoś nam, szczególnie mi, zarzuca, że jestem głupkiem debilem, nie znam się na tym, proszę taką osobę, a poznałem co najmniej ze 30 takich internetowych, internetowych po prostu specjalistów, którzy poza swoim komputerem, poza swoim pobicznym jakimś tam małym pomieszczonkiem nie wyściubili nosa z domu. Zrobiliśmy po prostu taką wycieczkę do dwóch panów, się okazało, że że nigdy nie byli. To jest taka moja prośba. Chcecie po prostu być specjalistami, wyjedźcie w teren, pojeździcie, porozmawiajcie troszeczkę z miejscami, z pracownikami tych miejscowości, ze starymi ludźmi. Teraz spotkaliśmy dwie osoby, które od dziecka w Ludwikowicach mieszkały. Zaprzeczają istnieniu jakiejkolwiek drewnianej konstrukcji na tzw. muchołapce. Nie było czegoś takiego. Nie wiem, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, jedna z kobiet pokazała nam zdjęcie z 1946 roku i w 1946 roku na Muchołapce nie było żadnej drewnianej konstrukcji, a wszyscy specy internetowi pokazują nam to zdjęcie. Zamieścimy teraz parę filmów, właśnie jedno jest, jeden z tych filmów prawdopodobnie jest z 1944 roku. Nie mamy na to żadnego potwierdzenia, że to jest film oryginalny, ale przekazała nam go grupa czeska. Zobaczymy, tak jak mówię, byliśmy w Ludwikowicach, rozmawialiśmy z kilkoma osobami i jedna z pań właśnie pracowała w Głuszycy. Ona dojeżdżała do Głuszycy do pracy, jeździła koleją, opowiadała o zakładzie włókienniczym, Ona jest Niemką, zaznaczam, że ona jest Niemką, byłą Niemką, bo teraz ma obywatelstwo polskie. I ona właśnie nam opowiadała o kolumnach jeńców, którzy chodzili właśnie między zakładami, chodzili na, my to nazywamy teraz Górą Soboń, niemieckiej nazwy, nie pamiętam, był tam obóz Larche, Obóz jeniecki, ona przechodziła koło tego obozu i opowiadała o szybie windowym. Tylko nie takim szybie, jaki my znamy, szyb górniczy taki wysoki, tylko opowiadała, że winda to była taka jakby płaszczyzna, to są słowa tej fani, że to była taka płaszczyzna, która opuszczała się w dół i podjeżdżała do góry. Dla mnie to jest takie wyobrażenie, jak na statkach, szczególnie na lotniskowcach, samoloty na platformach są wynoszone na powierzchnię i na przykład na takich windach można opuścić coś nawet na głębokość 1000 metrów, po prostu to jest robione z poziomu na poziom i takie zapadnie przejeżdżają sobie z miejsca na miejsce jest to z tego powodu bezpieczniejsze, że w razie jakiegoś bombardowania, czy ewentualnie w środku jakiegoś wybuchu czy eksplozji, nie płonie nam cały szyb cały szyb nie działa jak jeden wielki komin i nie obejmuje nam pożar całej kopalni, tylko po prostu każda platforma odcina poszczególne poziomy i to jest bardzo bardzo, bardzo taka realna dla nas e, relacja. E, wracając do Głuszycy. Teraz e, przyjechał do nas pan, rozmawiał z nami przez chwileczkę. Jest to też relacja świadka naocznego. I tutaj podkreślam, dlaczego wszyscy badacze, internetowi badacze, odrzucają zeznania naocznych świadków, bo tego nie ma w, w internecie. Matka Google i ojciec internet, po prostu i czy Wikipedia nie, nie, nie dają takich informacji, tego nie znajdziecie w żadnym internecie. To trzeba po prostu z takimi ludźmi usiąść przy ognisku i posłuchać ich opowieści. I to są opowieści 1944-1945 roku. Ja takich opowieści, legend, głupot, bzdur, mam spisanych około 600. Po prostu nie jestem w stanie wszystkich pisać, bo ja tego nie nagrywam, ja to po prostu zapisuję w notesach. Tylko co jest bardzo, bardzo ciekawe. Wszystkie te opowieści się pokrywają. To nie są opowieści ludzi, którzy siedzą w internecie i teraz mają jedną wspólną wiedzę. Tylko są to opowieści ludzi, którzy ze sobą nigdy nie mieli kontaktu. Przede wszystkim ci starsi ludzie nie rozmawiają ze swoimi wnuczkami. Spytałam tej pani dlaczego. A bo wnuczek mówi, wie wszystko lepiej. I ten wnuczek należy do jednej z grup poszukiwawczych. Po prostu jego wiedza jest oszołamiająca ale przyszedł na drugi dzień do nas, zaczął z nami rozmawiać, przeprosił, po prostu przeprosił, on nie wiedział, jaki skarb informacyjny ma w domu. On tylko wierzył uparcie w to, co ma w internecie. I zaczął właśnie wypytywać na temat Rize. Jak mu powiedzieliśmy, że Rize to nie jest tylko, tak jak teraz niektórzy właśnie znowu będę się czepiał, tych internetowych badaczy, którzy gdzieś tam znaleźli informacje w Wikipedii albo gdziekolwiek, Rize nie składa się tylko z tych obiektów, które są oficjalnie podane najmniej znane obiekty właśnie, gdzie znajdowały się szyby górnicze. To jest Soboń, to jest Gontowa, to, są, to jest Moszna, to są szyby w Ludwikowicach Kłodzkich. Mało tego, do tego dochodzą tak zwane szyby wentylacyjne i ewakuacyjne na terenie no praktycznie całego kompleksu Rize. Teraz podczas podczas prelekcji właśnie z panem Jerzyncerą, pan prezentował jedną ze swoich map, pokazując prakty, praktycznie jaki był obraz Rize. To nie tylko te górki, nie tylko te, te, te tunele, Yy, ale to są wszystkie miejscowości dookoła. Tak samo strasznie negowane było istnienie podobozów, yy, podobozów Grozroze. No niestety Głuszyca dla tych osób okazała się szokiem, że w Głuszycy znajdował się obóz, który posiadał 14 filii, a jedną z największych była właśnie filia w książę. Czyli filia w nie podlegała bezpośrednio pod Grozrozem, tylko podlegała pod Głuszycę. Czyli Głuszyca ma tutaj większe znaczenie, czyli kompleks Rize miał większe znaczenie niż Waldenburg i... Czyli Wałbrzych i Grozrozek. Teraz tutaj dochodzimy do sedna tego, czym miał być, miał być, miał być kompleks Riese. Ja od razu z ręką na sercu mówię, nie mam zielonego pojęcia, czym miał być kompleks Riese. Wszystkie teorie typu zbrojeniowe fabryki, kwatera Hitlera, magazyny, to wszystko, to wszystko bierze w łeb. Yy, tutaj mój konik się znowuż pojawia, czyli metafizyka i. i, i, i metafizyka i okultyzm. Dlaczego? Na tym terenie jest najwięcej placówek Lebensbornu i Ahnenerbe. Praktycznie nie ma miejscowości dookoła w gór, żeby nie, było, żeby nie było właśnie Lebensbornu. Największy ośrodek, który pokazałem, sfilmowałem, to są sulistrowiczki na Ślęży. Aczkolwiek to jest odległe prawie 60 km od Głuszycy. Jest to troszeczkę odległe. Druga sprawa. Głuszyca, Walim, Jedlina, Nowa Ruda, Kłodzko, Ludwikowice. Każda z, tych, każda z tych miejscowości posiada placówkę Lebensbornu. Do tego Achnenerbe. W każdej miejscowości znajduje się też Achnenerbe. I co jest bardzo ciekawe. Jest organizacja TOT, która posiada swoich wartowników. Są żołnierze Wehrmachtu, są żołnierze, są żołnierze Volkssturmu, jest SS i jest Gestapo. Czyli jak tutaj niektórzy mówią, że tam nic nie było, to po jaką cholerę za przeproszeniem takie siły policyjne? Na przykład góra Soboń była otoczona, odcięta potrójnym, po tak jakby można powiedzieć, pasem drutów i posterunków. Wehrmacht, SS, Gestapo organizacja TOT. Mało tego, w samej Buszyce znajdowało się pięć budynków zajętych przez gestapo. Ilu ich było, to faktycznie tego się nie uda ustalić, ale wpadłem na taki szatański pomysł, sugerując się tym, co zrobiono w Dachau, Bergen-Belsen i, i, i, i Ravensbrück. Dotarto do książek telefonicznych z tamtego okresu. Niemcy ukręcili za przeproszeniem bata na własną dupę Pewni swojego zwycięstwa yy, drukowali, drukowali książki telefoniczne, w których były imiona i nazwiska wszystkich wachmanów, wszystkich wartowników, wszystkich lekarzy całej obsługi danego kompleksu. Czyli jeżeli uda mi się dotrzeć do kompletnej takiej książki telefonicznej, ja na blogu prosiłem o to, jeżeli ktoś ma jakiś dostęp do takich książek, proszę o kontakt. I tutaj do Was też taki apel. Jeżeli ktoś z Was miałby dojście do książki telefonicznej Waldenburg 1939-1944, wtedy dotrzemy do wszystkich nazwisk i porównamy z listą oprawców, a to jest lista prawie 15 tysięcy osób na terenie Polski, którzy przebywali w tym rejonie. I na przykład jeżeli znajdziemy z tamtego okresu miejscowość to jest Weźmiemy sobie wszystkich psychiatrów, lekarzy. Ja teraz zamieściłem tylko 7 nazw. W sumie mam ich około 27 lekarzy, którzy pracowali właśnie w Jedlinie, w Wałbrzychu. Na razie w Głuszycy znalazłem tylko jednego lekarza, który yy, był patologiem. I on się nazywał Sean Horst on był Holendrem albo Belgiem, był profesorem majorem Luftwaffe. I co taki człowiek robił w Głuszycy? Po co on jakieś tutaj stanowisko piastował? I teraz, jeżeli uda się otworzyć taką właśnie książkę telefoniczną, bądź kartotekę wjazdów i wyjazdów, bo wtedy też takie były na kolei prowadzone, darmowe bilety. Bo ci, którzy pracowali w obozach koncentracyjnych, oni mieli zniżki na przejazdy. Czyli po tym też możemy dojść, kto dojeżdżał do Głuszycy. I słuchajcie, wyjaśnienie tej tajemnicy nie jest ale trudne, tylko jest masa, masa właśnie internetowych poszukiwaczy i pisarzy książek o Rize. To, to jest po prostu plaga. Yy, jedynym taki, dla mnie, takimi ekspertami i, i w ogóle takimi guru, jeżeli chodzi o Rize, to są ci badacze z lat 70 i 80 Czyli pan Jerzy Cera, pan Zbigniew Dawidowicz, do tego dochodzi Bogusa Wołożański. Facet po prostu chodząca encyklopedia, jeżeli chodzi o wiedzę. Wiadomo, że on ma wiedzę rozległą, ale to już został uznany przez wielu za agenta, za szarlatana, za, za w ogóle, dla mnie to nie ma najmniejszego znaczenia. Facet jako jedyny chyba w Polsce miał dojście do najbardziej tajnych aktów. Wszyscy ci, którzy po osiem, w latach po 80 roku się urodzili, a teraz są jednymi z największych ekspertów, jeżeli chodzi o Rizę, no to ja przepraszam, z takimi ludźmi nawet nie ma, nie ma, nie ma co sobie głowy zawracać. I kolejna, kolejna kasta tych ludzi, pisarze o Rizę. Są to ludzie w niejednym przypadku, którzy naprawdę w lesie nigdy nie byli. Rozmawiali, mają dar, dar do pisania Mają talent do pisania Usłyszeli coś, stworzyli książkę Cześć i chwała im za to Jednak jeżeli chcecie szukać jakiejś tam prawdy Dotyczącej właśnie kompleksu Rize Musicie wrócić do lat 70-80 Pytajcie Zbigniewa Dawidowicza Pytajcie właśnie Jerzego Cerę Wątpię, wątpię, że odpowiedzą, aczkolwiek posiadają wiedzę. No jeżeli chodzi o Bogusława Wołoszańskiego, no to każde znanie muszę tutaj mówić. Ciężko się do niego w ogóle dodzwonić i dowieć. Ale właśnie na tym się skupiać. Yy, kolejna sprawa. Na danych urzędu, takich poszukiwaczy z urzędu, którzy mieli za zadanie wprowadzać chaos yy, po upadku komunizmu. Poznałem kilku. Piszą książki, są niesamowitymi ekspertami, tylko zawsze ich publikacje odwracają uwagę od Meritum i odsetna sprawy, czyli Kompleks Rizy, Olbrzym i Kopalnie Dolnego Śląska. Zwróćcie uwagę, że pisały, były pisane różne publikacje, tylko w tych publikacjach praktycznie poza mną nie traficie na Achnenerbe, lebensborn, nie traficie na eksperymenty medyczne i nie traficie na wspomnienia właśnie szaleńców. To, co mi się zarzuca, że jestem głupi, że jestem wariat, bo ja o tym mówię. Słuchajcie, teraz dotarłem do kilku staruszków. No oni nie chcieli tam rozmawiać, znowu wrócę do ludwikowic kłodzkich Pani, która całe życie spędziła właśnie na kopalni Ona pracowała właśnie w ludwikowicach na kopalni Annie Jej cała rodzina tam pracowała Słuchajcie, opowieści tej kobiety z lat 45-48 No nie wiem, retur wo, do Wolfensteina po, po, po, Powtórka z tego No słuchajcie, opowieści tej pani są niesamowite Ludzie tam żyli w ciągłym strachu Wiadomo, Werwolf, wiadomo, Szaber, wiadomo wszystko A do tego dochodziły niesamowite opowieści o stworach Które mordowały ludzi w lasach to, jest, to są niesamowite historie. Być może, że tutaj Niemcy korzystali, Werwolf korzystał z nauki starożytnych ninjów właśnie, że oni po prostu rozpuszczali wokół siebie taką aurę tajemniczości, tworzyli jakieś rozszarpane zwłoki, gdzie rzucali, że działali w mroku, że to jakieś niby bestie i nadprzyrodzone moceń dawano. Okej, okay, niech sobie tak będzie, ale fakt, fakt, faktem istnienia tych opowieści, słuchajcie... Niektóre z nich można potwierdzić w dokumentach milicji, które znajdują się, archiwum milicji, które znajduje się w Płocku. Taki pan teraz otworzył właśnie takie prywatne archiwum. To jest takie prywatne Muzeum Milicji Obywatelskiej. Byliśmy w nim. Słuchajcie, no coś niesamowitego. No pięknie opisane, piękne historie właśnie z tego okresu. Yy, chodzi o to tak, piękne. No ktoś powie, co w tym takiego pięknego. Piękne pod tym względem, że tam są oryginalne opowieści ludzi, którzy byli prze, przesłuchiwani i opowiadali takim brednie. Większość tych ludzi była uznawana za wariatów. Jeżeli te informacje powielali, rozpuszczali dalej, byli przeważnie zamykani w Albo musieli podpisywać takie zobowiązania, że nie będą tych informacji dalej rozpuszczali. I teraz zwróćcie uwagę. Historia dotycząca kompleksu Rize. Jedno wielkie zakłamanie, jedna wielka niewiadoma, rozpuszczonych co najmniej 70-80 różnego rodzaju teorii, a wszystkie teraz powoli zaczynają składać się w jedną całość. Ci, którzy byli piewcami tego, że książ i podziemne miasto Hitlera właśnie w Brise zaczyna od tego odstępować. To już nie jest to. Książ już oficjalnie kilku tych, którzy się jeszcze parę lat temu zachwycało książem jako główną kwatera Hitlera odstępują od tego. Ci, którzy widzieli kwaterę Hitlera pod ziemią właśnie Osówki, Rzeczki czy Włodarza też od tego odstępują. Nie ulega wątpliwości. Jest tajemniczy kompleks pod ziemią, którego przeznaczenia naprawdę nie znamy. Moje bajarstwo, moje legendy plus yy, sucha wiedza, dane statystyczne Jerzego Cery, opowieści Bogusława Wołoszańskiego yy, czy Zbigniewa Dawidowicza, słuchajcie, one zaczynają się układać układać w jedną całość. Ktoś powie, dlaczego nie przytaczam tutaj innych autorów? Powiem krótko po nie. Po prostu powiedziałem już raz, ci którzy zaczęli interesować się Rize po 90 roku, a szczególnie ci po 2000 roku, a znam kilku autorów, którzy przyjechali właśnie do Osówki, pierwszy raz Osówką mieli, mieli styczność po 2000 roku, kiedy już kompleks turystyczny Osówka istniał, yy, nie polecam, po prostu nawet nie mówię, że oni są jakimiś ekspertami do tej sprawy, oni wydali po kilka, po kilkanaście książek. Jeżeli ktoś yy, siedzi ze mną, siedzimy przy ognisku, pijemy razem wódkę, on słucha moich opowieści, a potem... Ja jeszcze nie zdążyłem w zasadzie wytrzeźwieć, a on już ma napisaną książkę, no to sorry, no co, co, coś, jest, coś jest po prostu nie tak. Teraz byliśmy właśnie na tym spotkaniu. Kilka osób zaproponowało mi, jedni z moich największych wrogów do tej pory, zaproponowali mi wspólne wydanie książek. To czyli, znowu się okazuje, Kwiecień Konfabulant, albo miał rację, albo tamtym już się skończyły tematy. Zwróćcie uwagę, że wszystkie książki, które powstały, które powstały po 2000 roku albo w połowie lat 90 to są przedruki książek, które powstały w latach 70 i 80 Po 2000 roku nikt nie wniósł nic nowego do sprawy Rize, Nic. Dosłownie nic. To są wszystko przedruki. Jeżeli weźmiecie książkę do ręki, a tam macie odnośniki do 30 innych książek, no to ja przepraszam, szkoda 30 czy 20 zł na taką książkę. Po co? Żeby kupić sobie fajną okładkę dla historii, które znacie już w zupełnie innych książek. Także słuchajcie, gorąco, gorąco polecam, ruszyć się, idzie wiosna, będziemy teraz cały czas na Dolnym Śląsku, można sobie przyjechać, powłóczyć się z nami, planujemy, planujemy taki wypad tygodniowy, to później w następnej audycji to jeszcze o tym opowiemy, ale... Mam gorącą prośbę. Naprawdę mam taką gorącą prośbę. Nie skupiajcie się, nie wieźcie w to, co podaje wam Wikipedia. Teraz zostałem zaatakowany przez takiego pana z Wrocławia. No po prostu byliśmy na miejscu, mówię, dobrze, pojedziemy. Pan był taki pewny siebie, że go ktoś tam nie znajdzie. No się okazało, że w grupie jest człowiek, który osobiście zna tego człowieka. Pojechaliśmy, okazało się, że sfrustrowany, zakompleksiony, zamknięty w sobie człowieczek, który w internecie znalazł swój świat który okazał się być internetowym bataszką, a w życiu i w realu po prostu był nikt. Przeprosił nas bardzo za to, podobało mi się jego podejście, wyciągnął rękę na zgodę, no mówię, mamy miejsce w Land zabierzemy, pojechał z nami. On po prostu był w szoku, on po prostu był w szoku, przeprosił nas, siedział z nami przy ognisku, no po prostu nie powiedział, że on sobie nie zdawał sprawy, że to tak wygląda i że tacy wspaniali ludzie... Są tutaj wokół nas, że my nie jesteśmy żadnymi szabrownikami, że nie jesteśmy złodziejami, że nie jesteśmy żadnymi hienami i kanaliami, jak to niektórzy nas przedstawiają. I teraz on się zobowiązał, że będzie z nami jeździł. Powiedział, jak tylko następny zjazd będzie, to on jedzie po prostu z nami. Dlaczego on się bał? Po prostu nie mógł znaleźć jakiejś grupy, bał się jakiegoś tam, nie wiem, wyobcowania, a się okazało, że jest wszystko w porządku i też apel do niektórych, jeżeli chcecie naprawdę poznać, odkryć, jeżeli chcecie być na bieżąco z tymi sprawami, nie skupiajcie się tylko i wyłącznie do internetu, bo internet to jest urządzenie, które działa na prąd, to jest urządzenie zniewalające, to jest urządzenie, które służy do, no sami wiecie do czego. Po prostu zapraszam do wyjścia w teren, a teraz tylko z racji tego, że tutaj ze Skobanym, żeśmy się dogadali, będę udzielał jedynie audycji dla niego. Nie będzie pełnej relacji z występu na tym pierwszym międzynarodowym zlocie. Po prostu tego nie będziemy już robili. Jeżeli ktoś będzie chciał poznać, będzie chciał poznać jak pracujemy, no niestety będzie musiał przyjechać, ewentualnie będzie musiał się kontaktować z centrum turystycznym właśnie w Łodasz i dogadywać się co do materiału. Dlaczego? Z tego powodu, że nasz materiał później jest wykorzystywany i za naszymi plecami po prostu jest rozdrapywany i sprzedawany. Do tej pory mało to właśnie miejsce. Ja nawet sobie nie zdawałem z tego sprawy. Teraz kilka osób mi otworzyło oczy na różnego rodzaju sprawy. Także słuchajcie, czym jest kompleks Rize? W Wikipedii owszem, możecie sobie znaleźć umiejscowienie, gdzie to jest, ale historię, którą chcecie sobie uzupełnić na temat właśnie kompleksu Rize, odsyłam do książek. Najpierw, jeżeli ktoś chce zacząć Prace, badania odsyłam do książek Zbigniewa Dawidowicza i Jerzego Cery z lat 70. Pierwsza książka, która okazała się, to jest Tajemnica kursowych i później to poleciało. Do tego jeszcze odsyłam do pana profesora Wilczura Kielara te książki, od tych książek zacząć właśnie penetrację i zdobywanie wiedzy na temat Rize, ale nie tylko, nie tylko Rize. Bo jeszcze tutaj muszę wam zaznaczyć, że Rize to nie jest tylko jeden wyodrębniony obszar w Polsce. Takich obszarów w Polsce... One są wszędzie. Tak jak wam prezentowałem książkę o obozach koncentracyjnych, ktoś mi ostatnio zarzucił. Debil, wariat, 5800. Niestety, jeżeli to była nawet pojedyncza placówka, w której uśmiercano Polaków, to jest dla mnie obóz koncentracyjny. To było miejsce, gdzie Polaków podawano eksterminacji. I nieważne, że to robiono na skalę przemysłową w Birkenau, czy to było jakieś malutkie takie zadupie gdzieś na Mazurach, gdzie zabito jedną osobę. Dla mnie to jest miejsce Holokaustu, eksterminacji i mordu, i ja to nazywam, że Polska, oficjalnie to mówię, Polska w pewnym momencie była jednym z największych ośrodków zagłady, które Niemcy zorganizowali podbitym narodom na terenie Europy. I to, to niestety, ktoś mówi, że ja jestem rewizjonistą, że ja zakładam jakiś skrajny rewizjonizm. Niestety, jeżeli młodzi ludzie o tym nie będą wiedzieli, jeżeli moje, moje, moje, moje roczniki, moje, moje, jak to się mówi, Moje społeczeństwo w zasadzie, zaczyna o tym zapominać, no to dokąd my dążymy? Dokąd, dokąd my zmierzamy? No po prostu tragedia by się jakaś stała, jeżeli byśmy o tym zapomnieli. Tak na zakończenie chciałem podziękować wszystkim właśnie yy, tym, którzy do mnie piszą, właśnie słuchaczom audycji, które się ukazują. Za zainteresowanie. Będę odpowiadał na pytania, o, tutaj musicie się z adminem kontaktować, zostawiać najlepiej jemu. Do mnie proszę nie pisać. Do mnie proszę nie pisać, bo ja dostaję dziennie 400-500 maili, nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzi. Tutaj jest Skobany, proszę bardzo, z nim się kontaktujcie, piszcie, on będzie mi te pytania później przekazywał. Będziemy tworzyli następną audycję i do usłyszenia w następnej audycji. Zapraszamy na blog Dariusza Kwietnia, dostępny pod adresem www. Moje myślnik rizeblogspot.com blogspot.com